Leki. I w tym serwisie to wszystko. Na ostatni zapraszam o 9.57. Aferanek, najlepszy z wielu pobudek. My tu pitu pitu, a jak widać łosie na ulicy, kury na antenie. Przypomniało mi się. Był mm -hmm. taki artysta, Mister Idol mm -hmm. i on miał utwór Łosie w kosmosie mm -hmm. i to leciało na antenie Radia Afery jeszcze tak ze 12 lat temu. I gdyby łosie były w kosmosie, no. to by nie były na ulicy. No, to by rozwiązywało problem. Tylko czy łosie w kosmosie by przeżyły? Nie wiem, może by się same ze sobą pokłóciły, bo ja mam w ogóle duży problem z łosiami, bo one są... Ja, ja je zawsze lubiłam, bo mm -hmm. mają i śmieszną nazwę, i śmieszną mortkę, ale podobno są właśnie bardzo agresywne. I trochę mi wtedy robią kontrabandę do mojej sympatii. A wiesz, po co mają te nie? No. No. no dobra, no. no To są takie penery wśród zwierząt No Ale wiesz, może tak tylko do odstraszania A one podobno faktycznie, no Jak no. się wkurzy, taka klempa to no. Mm. No i co wtedy? Czekaj, bo nie możemy spoilerować. <laughs> <laughs> Ale będę miał używania przez najbliższe tygodnie. Oj oj, dobra. Zuza, w takim razie ty ustalasz z zł. Bo, bo jeszcze wypisali, że prawdopodobnie. Śledztwo, tak. Bardzo mi się podobało o ludzkich ofiarach. To jest, to w sensie nie podobało mi się, że są ludzkie ofiary, tylko sformułowanie ludzkie ofiary i, i zwierzęce. Nie, nie idźmy tą drogą, się samo. Ludcy ranni. Ludcy ranni, a ja będzie słuchałeś, no. no. no. Ja mam problem ze słuchaniem. Ja jestem nauczycielem ja jestem odmówienia. od gadania, nie słuchania radia. Tak, tak, tak. Ja w ogóle mało radia słucham, to jest najlepsze. Dobrze, minęła godzina dziewiąta, drodzy słuchacze. Mamy dla Was bardzo ważną informację. A mianowicie taką, że jeszcze godzina nam pozostała dzisiejszego spotkania. Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Europejski Dzień Śniadania i Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych. Ciekawe, czy są laboratoryjne 8. A już za momencik na naszej antenie będziemy mieli gościnie. Albo wiemy, aktywistka społeczna i przewodniczka miejska Anna Gawrysia Knes będzie naszą gościnią, z którą porozmawiamy na temat spacerów po Wildzie. Niedzielnych spacerach wildeckich, które ruszają już w tę niedzielę o godzinie 11 i będzie tym razem pierwsze spotkanie tyczyło się tej Wildy górnej, ale później będą kolejne spotkania no i zresztą z panią Anią na ten temat sobie porozmawiamy wsiadamy teraz do żółtej taksówki razem z Darią Zawiałów e, idziemy spotkać szatana żeby nam pomógł po tej wildzie sobie pobiegać, a pani Ania powie czy ta wilda to bardziej szatańska, czy bardziej kulturalna, a może po prostu historyczna, a nade wszystko przyjemna do mieszkania 3 minuty po godzinie 9, tu Aferanek Siadamy z żółtej taksówki Darii Zawiałów i ze świętego rocha przetransportowaliśmy się na Wildę, na poznańską Wildę. No a wiadomo, na Wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Chociaż podczas jednej z podróży po y, tej pięk jakże pięknej poznańskiej dzielnicy Anna Gawrysia-Knes, przewodniczka miejska i aktywistka społeczna, która jest naszą dzisiejszą gościnią, stwierdziła, że nie szatan, ale kultura. No i właśnie, na temat najbliższego, pierwszego tegorocznego spotkania w ramach cyklu Niedzielne Spacery Wildeckie, będziecie mogli się przekonać jak to jest na Górnej Wildzie, ale my nie tylko o Górnej, ale i o Dolnej i w ogóle o wieżbiach, Wierzbi... no nie będę się kompromitował, o Wildzie z panią Anią teraz porozmawiamy. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, bardzo miło być dzisiaj w, w aferze. I udało się, dzisiaj się słyszymy w jedną i w drugą stronę. To bardzo dobrze. <laughs> Zacznijmy może, Pani Aniu, w ogóle na temat Wildy, bo, bo ten tekst, który napisał Krzysztof Grabasz Grabowski, że na Wildzie mieszka szatan, wydaje się, że kiedy go pisał, to może faktycznie miał nieco z aktualności, ale dzisiaj totalnie chyba zdezaktualizowany, bo ostatnio nawet jechałem rowerem przez Wildę i stwierdziłem, że ta dzielnica nie tylko z roku na rok, ale wręcz z miesiąca na miesiąc pięknieje. Ja myślę, że wszyscy potrzebujemy jakiejś mitologii i odnośników i myślę, że ten tekst Grabarza pozostanie z nami na długo, a przynajmniej na pewno na lata. Natomiast dzisiaj Wilda myślę, że jest dzielnicą, która jest cały czas w rozwoju i myślę, że nie ma przed nią złej przyszłości. I tak jak pan powiedział, widzimy to każdego dnia, każdego miesiąca, kiedy kolejna kamienica się remontuje, kiedy kolejny chodnik zostaje wyprostowany, a przede wszystkim powstają nowe inicjatywy kulturalne i to chyba nas najbardziej cieszy. W ostatnim tygodniu chociażby odnowienie farb, które mają ogromne szczęście, że mają pod opieką najstarszy budynek Wildy, czyli dawny szpital Świętego Łazarza, przez kilka lat w ogóle niedostępny dla ludzi, a od zeszłego piątku, Hula. Miałam przyjemność wczoraj poprowadzić w nim konferencję dla przewodników z okazji 70. rocznicy czerwca i jest naprawdę bajeczny. Kiedy myślimy o Wildzie, nie idzie nie pomyśleć o tych porównaniach do innych dzielnic, które zostały dołączone do Poznania, przyłączone do Poznania w roku 1900, czyli do Łazarza, Jerzyc oraz do Górczyna I, i częstokroć się mówi, że każda z tych czterech dzielnic ma totalnie inny charakter. I co jest takim wyróżnikiem Wildy jako, jako dzielnicy niegdyś podpoznańskiej osady, wsi, a teraz jednej z, jednego z wyznaczników tak naprawdę Poznański ja mam takie dwie, dwa wyróżniki, oczywiście można się ze mną nie zgadzać, ale tak sobie jak myślę, że o ile zdecydowanie, nie wiem, jeżyckie gastro to jest tam marka Jerzycka, prawda, mhm. to ja myślę, że jednak przede wszystkim wildecka zieleń, której mamy bardzo dużo i cała błękitna zielona infrastruktura, myślę o całym brzegu Warty, całym klinie zieleni, którym możemy cały czas się szczycić i do którego mamy bardzo bezpośredni dostęp, także to jest Myślę, że to jest, ta widecka zieleń to jest nasz duży atut. I druga rzecz to ja myślę, że taki, taka widecka swojskość i styl. E, tutaj nikt się ni na nikogo i na nic nie napina. E, to, to jest taka pozostałość tego naszego wiejskiego dziedzictwa. Hmm. wrażenie, że każdy, każdy tutaj może być sobą i mamy... Oczywiście typowy widzianie też potrzebuje zawsze trochę czasu, żeby się oswoić z nowością e, i, i ma dystans, ale ogólnie to, to naprawdę bardzo szybko ludzie tutaj się czują u siebie. To, gdzie zaczyna się wilda, to raczej jest oczywiste. To jest za, za królowej Jadwigi i to jest ten moment, kiedy zaczyna się ulica Górna, wilda dolna wilda, wierzbięcice, przemysłowa. To, to od północy początek wildy staje się być... Raczej jest taki dosyć oczywisty, ale ale gdzie ona się kończy? No tutaj oczywiście są, są dwie miary. Pierwsza z nich to oczywiście miara historyczna. Mm -hmm. I ta miara historyczna jest jasna. Do, do 1925 roku Wilda i Poznań kończyły się na ulicy wspólnej. Tak? Mm -hmm. I tak naprawdę ulica wspólna to była ulica wspólnie zbudowana przez gminę Dębiec i miasto Poznań, na, że tak powiem, na znak dobrej współpracy. Mm -hmm. Natomiast współcześnie, kiedy mamy ten podział administracyjny na 42 osiedla, który no, jest tym obowiązującym w danej chwili, osiedle Wilda ma to szczęście, że przygarnęło spory kawałek historycznego trambca i kończy się dzisiaj na torach. Tak? Kończy koń, koń, koń, koń, koń, koń się dzisiaj na torach, jak sobie w, tak wszyscy uzmysłowimy, jak, jak jest taki, jaki przejeżdżamy tramwajem na kuniec Dymbiec, przejeżdżamy przez taki wiadukt nad torami, przed taką łącznicą południową którą w czasie II wojny Niemcy zbudowali, to to jest ta granica. Czyli można powiedzieć, że gdyby dzisiejszą miarę przyłożyć, to ten kolejosz z, z czasów Tercetu ABC to nie byliby bombardierzy z Dympca, tylko bombardierzy no, z Wildy. Tak, tak jest, tak jest. Tak, tak można powiedzieć. Chociaż ja mam duży szacunek, bo duża, duża część swojej społeczności, która żyje na przykład na osiedlu przy Placu Lipowym, Bluszczowej hmm. i tak dalej, oni się czują Dympczanami, bo ich przodkowie się czuli Dympczanami. Także ja. Ja nie, nie, nie, będę, nie będę tutaj za bardzo wchodziła. Cieszę się, że dzisiaj to jest administracyjne na Wildzie, że my może, możemy o tym dbać i opowiadać trochę o tym, jak, jak o części współczesnej Wildy, ale jeśli ktoś się czuje cały czas bombardierem zdępca czy kimkolwiek zdępca oddaję mu szacunek. Przejdźmy już teraz do tego, co będzie się działo od tej niedzieli, ponieważ w tej niedzielę startuje cykl niedzielnych spacerów wildeckich, który, na który zapraszamy, zaprasza Stowarzyszenie Wildecka Inicjatywa Lokalna Wildzianie i że jasna my także zapraszamy na siedem przechadzek, które będą odbywać się w tym roku. No i zacznijmy od tej niedzielnej, czyli jedna z trzech głównych ulic, Górna Wilda i ja zacznę od tyłu, można powiedzieć. Jakie są dwie pozostałe, te główne? E, oczywiście my mówimy o takim wildeckim Y, tak? mm -hmm. czyli e, kiedy Górna Wilda i Wierzbięcice spotykają się i przechodzą dalej w 28 czerwca, chociaż oczywiście historycznie dzisiejsza ulica 28 czerwca to po prostu południowy ciąg do, do mm -hmm. Górnej Wildy, także jeszcze, jeszcze pamiętam z lat 90 E, takich takich widzioków, którzy e, mówili, a gdzie gdzie to stoi? A na wildzie, nie? Na górnej wildzie, nie? Ja taka w, trochę zagubiona, o co im chodziło, nie? Ale to wynikało z tego, że tak naprawdę historycznie to była jedna szosa jeszcze w średniowieczu, prowadząca w kierunku Mosiny. Potem w czasach zaborów, kiedy y, przyszło miasto w to miejsce... Była to też jedna ulica Kronpinsprzaser, czyli następcy tronu, a podobnie było z Dzierżyńskiego, Dzierżyńskiego była jeszcze mocniejsza, bo ona zawierała współczesną półwiejską. Mhm. stąd ciekawostka numeracyjna, że na, na Górna Wilda, mimo że zaraz widać kiedy się zaczyna, Tę numerację zaczyna od numerów 60. I chyba 28 czerwca od numeru 114, o ile dobrze pamiętam. E, tak, oczywiście. Tutaj w tej, w tej mierze kontynuacja jest zachowana. Natomiast no, dzisiejsze, dzisiejsi patroni tej, tej ulicy no dla wszystkich są znani, jednoznaczni, szczególnie w tym roku 70 rocznicy. No właśnie, bo jednym z tematów niedzielnych spacerów wildeckich będzie 70, 70. rocznica postańskiego czerwca. I gdybyśmy mogli kilka słów powiedzieć, na temat tych kolejnych sześciu przechadzek które będą odbywały się e, w, w niedzielne popołudnia przedpołudnia w sumie bo teraz, tak. zasadą jest nie, ostatnia niedziela miesiąca e, zaczynamy o 11:00 jedynie w sierpniu, jeśli dobrze pamiętam zaczynamy w przedostatnią, bo przedost ostatnia sobota to tradycyjny u nas festiwal żupańskiego mm -hmm. i po prostu musimy mierzyć y zamiary na siły, żeby to wszystko nam się nam się udało natomiast zasada spacerowa jest z reguły właśnie ostatnia niedziela miesiąca start godzina 11, niestety zmieniają się miejsca, no bo trudno spacerować powinny zaczynając zawsze od tego samego miejsca za dużo, Dlatego... <śmiech> za dużo za dużo. Myślę, że zawsze warto w takim razie albo wejść na stronę Facebookową Widzianie. Ona jest dostępna również dla osób, które Facebooka nie mają, więc jeżeli wpiszemy w Google Widzianie, bez problemu znajdziemy tę stronę i odnajdziemy informacje o miejscu spaceru. Jesteśmy też dosyć mocno już rozplakatowani, jeśli chodzi o witryny, różnego rodzaju tablicznych ogłoszeń w przestrzeni dzielnicy. Także tam myślę, że też będzie można to. Znaleźć. Także tak jak, tak jak Pan powiedział, zaczynamy od górnej wildy 26 kwietnia, 31 maja, wierzbięcice 28 czerwca, oczywiście 28 czerwca. E, a potem 26 lipca zielona wilda, 23 sierpnia śladami Władysława Czarnickiego e, i 27 września kamienna wilda. 26, 25 października myślę, że na zakończenie, kiedy już może być też zimno, wildecka gastronomia wczoraj i dziś, mam nadzieję, że jakaś nas przytuli Oj, to f... <grym> niech, niech nie tylko tuli ale także nie, niech karmi i niech ta wildecka gastronomia, niech o niej będzie głośno jeżeli już mówimy o punktach zbiórki, to gdzie ta zbiórka w najbliższą niedzielę o godzinie 11? W najbliższą godzinę, niedzielę o godzinie 11 spotykamy się pod fontanną zwane chłopc zwanej chłopcem z wierzbem, alternatywnie chłopcem z brokułem. <ś sausage> e, także... <ś> <ś> <ś> To jest oczywiście fontanna Uzbiegu. Y, Wieżbieńcy z Górnej Wildy y, 28 czerwca i Czajczej, czyli tak naprawdę opos cyklonu, taki środek-środek. Y, trochę można powiedzieć, że zaczynam od końca Górnej Wildy, ale to właśnie też po to, żeby opowiedzieć, że ona kiedyś była dłuższa. <śmiech> <śmiech> czyli tak naprawdę z serca. <śmiech> <śmiech> tak, tak jest. Z serca zaczyna Powiedz pod wierzbą, zapraszam. Dla kogo przeznaczone są wasze spacery? Bo po pierwsze, chodzi mi, czy są jakieś wskazania, jeżeli chodzi o mobilność, to raz. A dwa, czy są jakieś wskazania, jeżeli chodzi o wiek? Jeśli chodzi o, o, o wiek, mamy doświadczenie bardzo dobre, że przychodzą całe rodziny. Natomiast te spacery są dosyć intensywne również pod względem wiedzowym, więc myślę, że no maluchy zupełnie raczej się będą tam nudziły i odciągały swoich rodziców na inne atrakcje. Mamy zawsze bardzo dużo seniorów, mamy dużo mieszkańców Wildy, czasami również nowych, czasami również cudzoziemców, co jest dla nas bardzo inspirujące, że ludzie, którzy mieszkają tutaj od niedawna chcą bardzo... Mocno poznać, gdzie, gdzie jest, jak ta dzielnica mm. żyje, i jej historię. Także zapraszamy tak naprawdę to wszystkich. Wystarczy przyjść i być o tej 11 w konkretnym miejscu. Nie ma żadnych innych progów. Ważne jest to, że spacer trwa około 2,5 godziny, więc to trzeba po prostu też ocenić swoją mobilność, swoje możliwości. Czy jestem w stanie tyle czasu maszerować po miejskim bruku. Ale jeżeli prędzej się odłączę, to nikt nie będzie na mnie zbatogacił. oczywiście. To w ogóle nikt się tym tutaj nie przyjmuje. Z reguły prowadzący przewodnik jest na tyle przejęty tym, co ma do powiedzenia, że nawet, nawet takich rzeczy nie zauważa, ale mamy dobre doświadczenia, dużo osób i chodzi z nami od początku do końca. Czyli o godzinie 11 na końcu dzisiejszej Górnej Wildy, w sercu niegdyśniejszej historycznej Górnej Wildy, 2,5 godziny sobie rezerwować, a później iść jak przystało na prawdziwego poznaniaka na słodkie. No, oczywiście, nie widzę żadnych prze no, przeciwwskazań. Dziękujemy pięknie i zapraszamy w takim razie Naszą gościną była Anna Gawrysiak-Knes Przewodniczka miejska i aktywistka społeczna Rozmawialiśmy na temat e, niedzielnych Spacerów wildeckich, dziękujemy pięknie e, Pani Aniu e, Bardzo dziękuję I do zobaczenia jeszcze tylko na sam koniec Bo kiedyś usłyszałem te słowa i bardzo mi się spodobały To, to, to zagadka, dlaczego na Wildzie mieszka szatan? Bo na dępcu się boi a, bo Dziękujemy ja, coś, pięknie coś jest. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia Dziękuję mhm. bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia My oczywiście o kolejnych niedzielnych spacerach Wildeckich będziemy was informować Cudowna inicjatywa wildeckiej inicjatywy lokalnej Wildzianie Jak już na Wildzie mieszka szatan, to grabasz Poznań po na szczytu cichy skwer, A pod latarniami Spacerują dziwni goście nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami Goście marzą o atrakcjach. Karytwy stoją wszędzie. Tania błyskawiczna miłość, miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Na ruskich rejestracjach. Miastem rządzi mafia Przy placu obok dwóch krzyży Będą szemrane auta Ezoteryczny Poznań Miastem rządzi mafia Przy placu obok dwóch krzyży Będą szemrane auta Gdzie mieszka szatan, karna magia, wolno Zapalają się neony, neony, neony. Już po godzinach szczytu Wracam z radia, jestem lekko uwalony Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony Kołębie wydziobują bują, okruchy dobrobytu Między krzesłem a podłogą Wszystko po staremu na, na, na, na, na, na Nieznośna lekkość jest nieznośna lekkość budów to tylko, to tylko Spokojnie To tylko Ezoteryczny Poznań Miastem rządzi mafia Przy placu obok dwóch krzyży Pędzą szemrane auta Się wałem, tak. I kilka takich miejsc By zapomnieć i pamiętać Ezoteryczny Poznań Miastem rządzi mafia Przy placu obok dwóch krzyży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 O tym jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17. Autopromocja. Radioafera rokowo i alternatywnie. No tak, tak, tak, tak, jakby co to przypominamy, wildeckie spacery. Yy... Niedzielne spacery wildeckie, o dokładnie tak, będziecie mogli uskuteczniać w każdą ostatnią niedzielę każdego miesiąca, oprócz sierpnia, bo tam będzie to przedostatnia, no i wiele tematów, wszystko rozpoczyna się w tę niedzielę o godzinie z zbiórka, no tam przy tym dziwnym zbiegu ulic w Wierzbięcice Górna Wilde 28 czerwca Czajcza, tam przejechać rowerem, drodzy słuchacze, ja ostatnio też się przeżegnałem lewą ręką, bo się obawiałem, że ci kierowcy stwierdzą, co on tutaj robi rowerem, a fakt faktem zapominałem, że ja też jestem użytkownikiem, Gdybym był ptakiem, to bym przeleciał nad tym skrzyżowaniem Ale teraz, gdybym był ptakiem, to bym wiedział, że o godzinie 11 bym się ustawił na spotkaniu I zwiedzałbym razem między innymi z naszą gościnią, panią Anią i z innymi osobami zainteresowanymi górną wildem Tymczasem ptak to z kolei jest ten to zwierzę, które na tapet wzięła Martyna Baranowska no I w ten oto sposób powstał utwór, który stał się naszą kolejną nowością Nie taki był plan, zabrało nas Just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 Okay, Friday morning, just gone 9.30 in the a.m., and today's show takes us to Austin, Texas, and a band formed in 2005 by like Elliot Frazier. The band are still going and perform post-millennium, but the vibe that they're giving off is most definitely 90s indie, and in particular, the shoegaze sound. For me, it's quite nostalgic. Check these out. This is Ringo Death Star with Tambourine Girl.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 You can download the English Breakfast playlist for Apple Music and Spotify It's pinned right at the top of the Facebook page. That's facebook.com forward slash the English Breakfast Affairer. And why not take a moment to go and have a look at the official Radio Affairer website. That's affairer.com.pl. And now... All of the show We're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 For today, <clears throat> oh, my poor rheumatic back. Yes, yes, yes, it's my autumn almanac. Yeah. Okay, so if you know who sang those lyrics, or indeed the name of the song that they came from, then drop me a line, I would love to hear from you. Moving swiftly on, though, and back to Ringo Deathstar, who thus far have released five studio albums and a string of singles and EPs. The most recent of those came out in 2020, so it seems like they're winding up or following the same path as MBV, who took about 20 years to release a new album after Loveless. Let's hope it's the latter. Here's your second buy then for today. This is Imagine Hearts.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 Przemysłowe brzmienia na 98.6. W każdą sobotę o 20. Wiek, i afery. Radio wiek Radioafera. Słuchaj nas też w internecie wwwafera.pl ukośnik player. Autopromocja Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. the new world, the new England come witness the greatness of Britain driving around in a German car, stop for lunch in a sushi bar, get my news from the Daily Star, get my kids from the tits and arses never mind about social classes I'll cast my vote regardless, is it you can't change, all that you won't change, is it All that you want, change Welcome to the new world, the new England All heroes, no villains Double deck of us, and a bowler Bob the Builder, postman pack Social change, no I don't want that Just sitting eating crisps in my one bed apartment Politics, that's not my department But I'll cast my vote, regardless Easy, you can't change You've got to fall, Britannia! Britannia, fall again! Britannia, you're so vain! You've gone insane, cause you've been fooled! Britannia! Britannia, fall again! Britannia, you're so strange! You've gone insane! Welcome to the new world, the new norm! They wrote, Scott, save the queen Man United with the bootcut jeans Money in my pocket, no, I'm not too keen That's why I keep for the rich and heartless what of all these moaning artists So I'll cast my vote regardless Easy, you can't change All that you won't change Easy, you can't change All that you won't change You're such a fool, pretend. Giving up the air and puffing like they just run up the stairs fighting and cussing like they haven't got a care but they care about everything that happens over here, not over there they couldn't give a toss, if it's a brown country they steal all the crops, blow it to smithereens and let the bombs drop then they cry about the boss when they try and come across oh gosh, I think this place is going nutty, too much spanceless British bacon bodies, worry about your neighbours and worry about the druggies and not the eating graduate that's taking all your money hmm, it seems to taking a piss not blaming the brown fella, it's hard to This history with the thought that the nation's smarter than this, but I've got a couple questions. Please answer me this: Is it you can't change all that you won't change? Is it you can't change all that you won't change? You're, you're such, such a, a fool, Britannia. Britannia, full of Britannia, you're so. drogą, to oni w końcu te areny, to będą wyburzać, remontować, czy co oni z nią będą robić? To przecież tyle ludzi w czynie społecznym się wzięło i ją wybudowało, a teraz chyba sami nie wiedzą, a sądzę, że co niektórzy deweloperzy naprawdę bardzo takim mm, wzrokiem pożądającym, że tak się wyrażę, spoglądają na ten teren. Dlaczego mi to przyszło do głowy? No to dlatego, że jakoś mm, wspominkowo mi się wzięło. Jakoś jestem w nastroju rewolucyjnym. Nie pozdrawiam pewnej firmy Przesyłkowej z żółtym emblematem Drodzy słuchacze, mamy kwadrans do godziny 10 i żeby uspokoić nieco nastroje To przejdźmy do nowości Do nowości muzycznej od Lulu Suicide Waterfall to ich najnowszy singiel On faktycznie trafił na listę nowości Ja tylko przypomnę, że dzisiaj piękna pogoda nam się zapowiada Pięknie nam się rozpoczyna ten weekend 17 stopni na termometrach Będzie słońce, będzie afera, będzie Nowości będą Tym, tym. Lulu Suicide Waterfall. Ten to utwór właśnie pomalutku już wybrzmiewa, kończy wybrzmiewać na naszej antenie. Drodzy słuchacze, ja tylko przypomnę wam, że tenże weekend zapowiada się cudownie, także dlatego, że będzie piękna pogoda i w ogóle będzie niesamowicie. Drodzy słuchacze, kolejna ważna informacja jest taka, że już za momencik będziemy mieli dla was kolejny odcinek Alter Mixera, czyli będzie bardzo dużo muzyki, że później będzie hurtownia i w ogóle wszystko na naszej stronie, a PL, ale że klasyka to coś, co bardzo lubimy. Dlatego już teraz The Clash. Skandaliczna informacja prosto z województwa Warmińsko-Mazurskiego, albowiem Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pilnuje bezpieczeństwa osób żeglujących szlakiem Wielkich Jezior, jest tak niedofinansowane, że uważajcie, co musi zrobić. No to strzelajcie, macie dwie sekundy. Raz, dwa. Raz, dwa, bo za szybko naliczyłem. Drodzy słuchacze, muszą sprzedać jedną ze swoich łodzi ratunkowych. Serio Powinniśmy dostawać 2-3 miliony złotych na utrzymanie etatu, wymianę sprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo na szlaku. Dotacje, które otrzymujemy od Urzędu Wojewódzkiego, to kwota niewiele ponad 500 tysięcy złotych i od kilku lat kwota jest zmniejszana. To słowa Jarosława Sroki, szefa mopr u czyli Mazurskiego, po ochotniczego pogotowia ratunkowego. To drastyczna decyzja, ale nie mamy innego wyboru. Musimy jakoś zapewnić pieniądze na bieżące wydatki z powodu braku odpowiedniego finansowania. MOPR nie będzie w stanie oznaczyć bojami kardynalnymi wszystkich zagrażających bezpieczeństwu żegla że Mielizn i wystających kamieni, m.in. na jeziorach Kisajno czy Bocznym. Wojewoda Warmińsko-Mazurski poinformował, że na ten rok nie ma już więcej środków na ratownictwo wodne, ponad to, które zostało rozdzielone. Przypomnę, że województwo warmińsko-mazurskie całkiem spory procent swojego PKB to pewnie jest właśnie turystyka związana z podróżowaniem po jeziorach. Drodzy słuchacze, cóż możemy wam powiedzieć? No, nie ma co nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale w tym przypadku chyba faktycznie nie ma niczego dobrego w tejże historii. Jeżeli chcecie kupić łucię ratunkową i, i później ją oddać mazurskiemu ochotniczemu pogotowiu ratunkowemu, to proszę bardzo, to jest jakiś dobry pomysł, ale coś mi się wydaje, że co niektórzy urzędnicy mazurscy i warmińscy to osiedli na mieliźnie. Mieliźnie intelektualnej, emocjonalnej i jakiejkolwiek innej. Alo! I love you, I told you, I do. It's all of so well. you, don't know it, I wrote you... A, w sumie to może po prostu urządnicza mentalność poszła na dno Stary Zosiu zmieni, to prawda? Zmieni. Czy będą łosie? <grym> no <grym> Czy raczej będą truskawki? Ej. Ej, no w sumie, właśnie. No. W sumie w japońskim ogrodzie kaszubskie truskawki. No w sumie z perspektywy i poznania to też łosiem. łosie, no. Poznańskie łosie, ale skąd? Z Placu Kolegieckiego? Nie, tam z tego powiatu kolskiego. Kolskiego? A to... Nie, no ale to w ogóle nie ten. To nie poznańskie. To już... Pamiętaj... Wielkopolskie. Czekaj, jak to było? Od Konina Azja się zaczyna. Aha, No, okej, okay, no. okay, dobra. No, ale spoko, wy też byliście w pruskim, więc mhm. się dogadamy jakoś. Serwis informacyjny, nie o łosiach, ale o wszystkim, co najważniejsze. Ej, ale łosie też są ważne. O Zana Bobłocka bulczak Zapraszam. Wielkopolska wspiera pszczoły. Taką nazwę nosi zadanie publiczne, na którego realizację umowę podpisał w tym tygodniu wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Inicjatywa ma na celu poprawę zdrowia i jakości warunków bytowo-rozwojowych rodzin pszczelich. Dofinansowanie dla działania wynosi 2 miliony złotych. A na co zostaną one przeznaczone? W tym roku przeznaczamy te pieniądze na zakup pokarmu dla pszczół w postaci ciasta. Ciasto teraz właśnie wiosną składane do rodzin pszczelich, do, do uli, żeby Wzmocnić je, żeby, żeby miały siłę, doszły do, do siły, jak będzie już główny pożytek, czyli jak zacznie kwitnąć rzepak, żeby były większe po prostu zbiory miodu. Zapowiada Marek Komasiński z Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży. Poprzednie edycje wspierały rocznie prawie 5 tysięcy pszczelarzy w województwie. Jest to jeden z większych programów przekładających się nie tylko na stan rodzin pszczelich, ale także na ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego. Zaglądamy do zoo. Stare zoo niebawem się zmieni. Japoński ogród wyobraźni to jedno, jedna z inicjatyw wyłonionych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt przewiduje postawienie w ogrodzie zoologicznym altany herbacianej z kamiennymi latarniami i misami oraz utworzenie na stawie Wyspy Żółwia, czyli kamiennej kompozycji nad której realizacją czuwa herpetolog ze względu na występujące na terenie Traszki. Nowa przestrzeń zajmie 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na ten moment położono już fundamenty pod altanę, rozpoczęto pracę nad Wyspą Żółwia, a także wymieniono warstwę ziemi pod nowe nasadzenia roślin. Wykonawca przejął plac budowy pod realizację kolejnych dwóch etapów inwestycji. Idzie weekend, a w nim nieco sportowych wrażeń. W sobotę od 11.30 na nielekko atletyczny meeting otwarcia sezonu. W południe w plewiskach Lech Poznań UAM zagra z górnikiem Łęczna. Na głośnym ostatnio torze Poznań po 12.00 rozpoczną się wyścigi w ramach pierwszej rundy Mistrzostw Polski w Rally krosie i autokrosie. Niedziela minie pod znakiem meczy żużlowych we wszystkich ligach, a także meczu Kolejorza, który podejmie Legię Warszawę o 17.30. Jak zwykle kibice mogą spodziewać się wzmocnienia transportu publicznego z i do stadionu na Bułgarskim. Szczegóły znajdziecie na stronach ZTM i MPK Poznań. Będzie to 30. kolejka ekstraklasy. Wydarzenia, wystawy, premiery. Wielkimi krokami zbliża się 23. festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Wydarzenie odbędzie się w siedmiu miastach, proponując widowni niemal 180 filmów dokumentalnych z całego świata. Hasłem tegorocznej edycji jest wyraz poszukiwania, ponieważ właśnie ten motyw powraca w filmach konkursu głównego. Jednak powiedzieć, że MDAG to filmy, to jakby nic nie powiedzieć. Na widzów i wizki Kinamuza, jak zawsze w przypadku MDAG, czeka również bogaty program spotkań po seansach. Od